Tu program Drugi Polskiego Radia minęła 17. Słuchaj świata. Paweł Worobiej i Kuba Borysiak, witamy Państwa bardzo serdecznie. Bohaterem dzisiejszej audycji jest Ross Daily. Fenomenalny muzyk, który mimo swojego irlandzkiego pochodzenia stał się symbolem muzyki greckiej Krety. Dzisiaj jego muzyka z różnych albumów jednak przede wszystkim skupimy się na nagraniach z płyty White Dragon, na której oprócz niego wystąpili tacy mistrzowie jak Psar Antonis, Hun Hurtu, jego zespół labirent, Spiridula Baka i Trio Cemirani. To była akurat melodia bałkańska. No i Ross Daily, Sandańsko Oro, to jest fragment albumu White Dragon, który dzisiaj w audycji w bardzo dużych fragmentach, bo bohaterem, proszę Państwa, jest artysta który łączył, łączył całe swoje życie tradycje właśnie południowo-wschodniej południowo części Europy z Bliskim Wschodem, z Azją, no ale tak naprawdę przecież znany jest głównie jako wirtuoz kretyńskiej liry. Ross Daly, proszę państwa, urodził się w Anglii, ale był, mm, był Irlandczykiem, bo, bo tam właśnie... Tam właśnie, stamtąd pochodziła jego rodzina. Kompozytor, multiinstrumentalista, jak mówiłem, od kilkudziesięciu lat związany z Kretą, gdzie przez wiele lat wypracował własny język muzyczny, który oparty jest przede wszystkim na tradycjach modalnych z Europy, Bliskiego Wschodu i Azji. Uważany jest za jedną z kluczowych postaci współczesnej sceny muzyki tradycyjnej i world music. Obecnie już nieco zapomniany, ale proszę mi uwierzyć, że 20 lat temu wszyscy uważaliśmy go za półboga. Jest nie tylko rekonstruatorem folkloru, ale także twórcą, który rozwijał w różnych miejscach najróżniejsze tradycje no głównie w kierunku swoich autorskich kompozycji, ale bardzo głęboko sięgając po najróżniejsze, najróżniejsze melodie. Daily, proszę Państwa, wychował się poza Wielką Brytanią i poza Irlandią. Dzieciństwo spędził w Kanadzie. Mieszkał także w Stanach Zjednoczonych i Japonii, co, jak myślę, miało bardzo istotny wpływ na jego późniejsze zainteresowania międzykulturowe. W młodości zetknął się także z muzyką klasyczną, jazzem i rockiem. jednak przełomem okazało się odkrycie tradycji muzycznych basenu Morza Śródziemnego, no i Bliskiego Wschodu. W połowie lat 70. osiadł na Krecie, gdzie rozpoczął intensywną naukę gry na Lirze kreteńskiej, u jednego z najważniejszych jej mistrzów, czyli Kostasa Montakis'a. Ten etap był dla niego fundamentalny, bo nie tylko opanował instrument, ale także wszedł w żywy kontekst lokalnej tradycji muzycznej. został Był wielokrotnie uznawany za muzyka ludowego, wykonującego tradycyjną kretańską muzykę, no ale funkcjonował właśnie poza także strefą koncertową, bo był przede wszystkim przez długi czas najbardziej znany właśnie w lokalnej społeczności. No ale oczywiście, oprócz, oprócz działalności na Krecie, Ross odbywał także liczne podróże badawcze, studiował tradycje muzyczne z Turcji, Iranu, Afganistanu, Indii, a także krajów Azji Centralnej. Nie, tak bym mógł, proszę państwa, państwu opowiadać te wszystkie historie, bo Ross Daily jest postacią nietuzinkową, ale tak sobie pomyślałem, że w przerwach posłuchamy muzyki. Muzyki, która pochodzi z albumu White Dragon, to jest płyta, której dzisiaj już e, zasmakowaliśmy. Także powracamy teraz do niej. To jest e, album wydany w roku 2008. Na niej pojawili się Jorgos Xyluris, czyli Sarantonis, Jest e, także Hunhurtu, Tu, czyli tuwiańscy śpiewacy, którzy troszeczkę zdominowali tę płytę. Płytę, którą jednak stworzył Rose Daily. No ale do tego cały jego zespół Labirynt, no i fantastyczne perskie trio Czemirani. Obrenny za mało Ale to jest Kolejne dwie kompozycje z albumu White Dragon. Albumu, który stworzył Ross Daly wraz z zaproszonymi gośćmi. To jest taka płyta hybrydowa, bo tam jest sporo nagrań koncertowych. Jest także kilka nagrań studyjnych. Jak mówiłem wcześniej, ona jest zdominowana przez Hunhurtu, Tu, czyli fantastyczny zespół stów. Jest bardzo tuwińska, bo tych kompozycji artystów, którzy znani są przede wszystkim ze swojego gardłowego śpiewu i z tej wirtuozerii gry na Morin jest bardzo wiele. Jeszcze do tej płyty powrócimy. Ja natomiast chciałbym Państwu jeszcze kilka ciekawostek opowiedzieć o Rosie Dejlim. O artyście, który jest producentem i muzyku, który stworzył między innymi ten album. Wszystko się oczywiście wzięło z zainteresowania i z miłości do muzyki i różnych kultur, bo jak już mówiłem, po tym jak osiadł na krecie, bardzo wiele także podróżował, głównie badając tradycje Modalne tradycje Turcji, Iranu, Afganistanu, Indii, jak mówiłem, jedził m.in. także do Azji Centralnej. No i w, w efekcie jego praktyka instrumentalna znacząco się poszerzyła, bo obok liry kreteńskiej to wirtuoz mm, także rebabu, lutni Ud, sazu gra także świetnie na tamburze, a także bardzo różnych odmianach Kemencze. Tych instrumentów jest oczywiście o wiele więcej. W roku 90. zaprojektował także własną lirę kreteńską, którą zainspirowała go głównie no, głównie sarangi, ten ta wspaniała lira indyjska, ale także inne instrumenty Azji Południowej. Chodziło o struny rezonansowe, które dodał do um, tradycyjnej kreteńskiej liry. No i ten instrument y, stał się jednym z jego głównych narzędzi kompozytorskich, y, pozwalając na bardziej rozbudowaną artykulację, no i operowanie mikrotonowością. To, co jest, proszę Państwa, chyba najciekawsze w twórczości Daliego, to jego koncepcja contemporary, contemporary model music, to jest taka koncepcja, którą on rozwijał od wielu, wielu lat, a opierała się ona na założeniu, że systemy modalne różnych tradycji, czyli muzyki greckiej, tureckiej, a także perskiej i indyjskiej, posiadają wspólne fundamenty strukturalne, które można twórczo rozwijać bez konieczności ich upraszczania czy westernizacji. No i w praktyce oznacza to, że rozkomponował przez całe życie nowe utwory, Wykorzy wykorzystując tradycyjne skale, formy i sposoby frazowania. Jego muzyka funkcjonowała zawsze pomiędzy tradycją a współczesną kompozycją, zachowując jednocześnie idiomatyczność wykonawczą właściwą dla poszczególnych kultur. Jeśli zatem tworzył muzykę w stylu greckim, to ta muzyka była zrozumiała dla tradycji i lokalnej społeczności właśnie w tym kraju. Podobnie było na przykład z tradycją terską, turecką, perską czy indyjską. Na tym myślę głównie opiera się fenomen tego niezwykłego muzyka. Przed nami natomiast kolejna część albumu White Dragon. No i wracamy także do zespołu Hunhurtu Tym razem lament w wykonaniu tych muzyków, a także popis śpiewu gatłowego Kargira Sigit. Inshallah, ją I to był popis śpiewu Tuwiańskiego, artyści z zespołu Hunhur no ale to wszystko na płycie jego White Dragon, płycie, która okazała się w roku 2008 i której dzisiaj słuchamy, bo jakoś tak mnie naszło i uważam, że to jest jedna z najwybitniejszych produkcji właśnie tego niezwykłego artysty. Proszę Państwa, Ross Daily w roku 1982 założył na krycie ośrodek Labyrinth Musical Workshop, który z czasem stał się jednym z najważniejszych miejsc spotkań muzyków zajmujących się tradycją modalną. Od początku labirynt organizuje międzynarodowe warsztaty i kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych instrumentalistów z różnych części świata, ale oczywiście to wszystko koncentruje się wokół Iranu, Turcji, Indii i krajów bałkańskich, no i oczywiście, tu, i oczywiście Grecji, a szczególnie a szczególnie krety. Labirynt pełni funkcję takiej nieformalnej platformy wymiany wiedzy już od dawna. Te tradycje przekazywane są bezpośrednio w relacji mistrz i uczeń poza akademickimi strukturami. Ros jest także autorem ponad 30. tyle naliczyłem, ale na pewno jest tego więcej. Zarówno solowych albumów, jak i tych, które zostały zrealizowane we współpracy z muzykami z różnych tradycji. Jego dyskografia obejmuje zarówno projekty o charakterze bliskim idiomowi kretyńskiemu, czyli te tradycyjne Płyty z Psarantonisem, czyli y, chociażby y, epos, y, epos kretański y, przez eksperymenty modalne, y, no i po szeroko zakrojone międzynarodowe współprace. Myślę, że jednym z ważniejszych przykładów takiej współpracy jest właśnie album White Dragon, którego słuchamy na którym spotykają się muzycy z Krety, bo cały jego zespół Labirynt tutaj występuje. Artyści z Iranu, czyli Tiyoczem Iranii. Muzycy z Tuwy, którzy, jak mówiłem, trochę zdominowali tę płytę. No ale jest tutaj Spiridurabaka, fantastyczna śpiewaczka grecka. No i także Kelly Toma. Kelly Toma, która w jego działalności w działalności Rosa Deliego zajmuje ważne miejsce, jeśli nie wyjątkowe, bo z tą artystką, która także na liście Kreteńskiej stworzył bardzo, bardzo wiele różnych płyt. Powracamy zatem do White Dragon. Teraz będzie właśnie Spid Spiridula Baka i także pieśń z Grecji, a także kilka jeszcze innych kompozycji, głównie już z basenu Morza Śródziemnego. Thank you.